Gnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek 9 kwietnia minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży ślubowanie w Sejmie w obecności marszałka. Edukacja zdrowotna od nowego roku szkolnego będzie obowiązkowa, ale nie w całości. Na koniec serwisu sprawdzimy, co z tą wiosną w ciągu dni arktycznych, chłód w nocy przymrozki. Prezydent nie odebrał od nich ślubowania, więc sami zorganizowali uroczystość, aby je złożyć i zaprosili na nią Karola Nawrockiego. Mowa o czwórce sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie, gdzie za półtorej godziny odbędzie się ta uroczystość, jest Michał Fabisiak. Michale, dlaczego złożenie ślubowania jest tak ważne? No bo zgodnie z ustawą stosunek służbowy sędziego nawiązuje się po złożeniu właśnie ślubowania. Następnie sędziowie powinni niezwłocznie stawić się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a jego prezes powinien przydzielić im sprawy. Słyszymy, że taki plan na dziś mają sędziowie. Senator Klubu Centrum Jacek Trela obawia się jednak, że władze Trybunału spróbują go pokrzyżować. Wszystko jest możliwe w wykonaniu pana Święczkowskiego. Może y, nie wpuścić, może zablokować trybunał. To jest w ogóle dramatyczna sytuacja dla Polski. Zdaniem posła PiS Bartosza Kownackiego tych sędziów nie należy dopuszczać do orzekania. Nie złożyli ślubowania przed prezydentem, a po tym, co chcą tutaj odstawić, uważam, że powinni być pozbawieni możliwości jakichkolwiek funkcji publicznych prawniczych. Bo opozycja uważa, że ślubowanie będzie nieważne, jeśli nie dokona się w obecności prezydenta. Rządzący odpowiadają, że przecież Karol Nawrocki odmawia jego przyjęcia, dlatego trzeba złożyć je w Sejmie, a prezydentowi wysłać potwierdzenie, że do tego ślubowania doszło. Uroczystość za półtorej godziny. Do Sejmu będziemy wracać. Na razie Michał Fabisiak, dziękuję za te relacje. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Nieobowiązkowa będzie część dotycząca wiedzy seksualnej, która budziła najwięcej kontrowersji. Wiedza seksualna stanowi 10% całej podstawy programowej przedmiotu, podkreśla ministra edukacji Barbara Nowacka.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 Zabezpieczyliśmy teren i prowadzimy negocjacje z aktywistami, mówi Marzena Szwed Policji w Gliwicach. Kilka osób weszło na konstrukcję szybu na terenie kopalni. Znajdują się aktualnie nadal tamte osoby. Policjanci prowadzą z nimi rozmowy mające na celu zmierzenie do bezpiecznego zakończenia tej sytuacji. Rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, że aktywiści stworzyli bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników kopalni, a także spowodowali straty finansowe spółki. 15 lat więzienia to wyrok sądu w Kalifornii dla Jaswine Sangi, nazywanej królą ketaminy. Kobieta została skazana m.in. za przyczynienie się do śmierci znanego aktora Matthew Perego z popularnego serialu Przyjaciele. Kobieta przyznała, że sprzedała ponad 50 fiolek ketaminy pośrednikowi, który przekazał je Peremu. Bezpośrednio przed śmiercią aktor przyjął trzy dawki ketaminy. Został znaleziony martwy trzy lata temu w jacuzzi w swoim domu w Los Angeles. Przez dekady zmagał się z uzależnieniem. Choć mamy prawie połowę kwietnia, temperatury nadal przypominają bardziej przedwiośnie. Kiedy wreszcie zrobi się cieplej, i będzie więcej słońca, sprawdzał Przemysław Lis. Dziś w Polsce we znaki dadzą się na niskie jak na wiosnę temperatury oraz mocniejszy wiatr. Miejscami może również padać. W ciągu dnia na wschodzie i południu początkowo jeszcze opady mieszane, lokalnie możliwy marznący deszcz, a w górach śnieg. Mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. Temperatura od około 3 stopni na Suwalszczyźnie, 5 w centrum, do 80 na zachodzie. Wiatr miejscami porwisty. Najbliższej nocy, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju, możliwe przymrozki. Temperatura spadnie do minus pięciu, minus sześciu stopni. Możliwe będą silne zamglenia i mgły lokalnie osadzające szarć. Prawdziwie wiosenna aura pojawi się z kolei na początku przyszłego tygodnia. jak Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl a Szczegółowa prognoza pogody na dziś jest taka, że najwięcej słońca będą mieli mieszkańcy regionów zachodnich. W centrum i na wschodzie przydadzą się parasole, a w górach sypnie śniegiem, wszędzie będzie porwisty wiatr i na termometrach tylko od 1 do 11 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 W weekend okazji zaczyna się już w czwartek Mleko UHT wypasione 3,2% złotych 79 zł za litr przy zakupie 6 Z apką, kartą Seniora Carrefour lub Payback Oferta ważna do 11 kwietnia Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,98 Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Jest prawie 11.08 Porozmawiajmy 22 i 7 trójek przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy wraz z Hanną Dołęgowską. Realizuje ją Michał Daniluk, a państwa telefony będzie dziś jak zwykle odbierał Piotr Łodej. I zapewne znów się rozdzwonią, bo będziemy rozmawiać o tym, że coraz więcej młodych ludzi w Polsce żyje dziś w pojedynkę. Oczywiście nie dlatego, że nie potrafi czy nie chce kochać. Ale często dlatego, że dorosłość i bycie w związku stały się wyborami kosztownymi, niepewnymi i zapewne dlatego właśnie odkładanymi na później. Zatem w dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, czy fakt, że prawie połowa młodych dorosłych żyje dziś solo, to ich świadomy wybór i wybór przemyślany, czy może raczej nowa konieczność. W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego Marek Rabi i Przemysław Wilczyński w okładkowym tekście pierwsza osoba liczby pojedynczej opisali pokolenie, które dłużej się uczy, później się usamodzielnia, częściej mieszka z rodzicami i coraz ostrożniej wchodzi w związki. Mówił mi o tym współautor tekstu Marek Rabi z Tygodnika Powszechnego. Problem z bliskością, czy też może inaczej, ja bym mówił o samotności raczej, w szczególny sposób zaczął dotykać pewną grupę Polaków właśnie w tych, którzy są na pierwszym etapie w pierwszych latach swojego życia pełnoletniego czy też dorosłego. Taką ostatnią pigułą danych na ten temat był raport Diagnoza Młodych Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i w nim właśnie znaleźliśmy informację o tym, że w grupie wiekowej 18-29 mamy około 44% Polaków którzy nie żyją w stałej relacji z, z drugą osobą. Gdybyśmy na to spojrzeli jeszcze w jakimś większym rozbiciu, czyli na przykład na grupę wiekową 18-25, no to tam mamy jeszcze więcej osób bez pary, bo to jest aż 60%. A gdybyśmy jeszcze na to nałożyli takie punktowe obrazy, które wynikają z jakichś danych obserwacji prowadzonych na poziomie miast, gmin, powiatów, to zobaczymy, że są w Polsce takie obszary, takie mapy, takie plamy na mapie, gdzie właściwie nawet ponad 60% osób w wieku od 18, powiedzmy do 30 lat, nie ma na co dzień partnera lub partnerki. Dyskusja publiczna na ten temat toczy się już, już od dłuższego czasu, ale ona zazwyczaj dotyka tylko wybranych aspektów. Jeśli mówimy o, o niechęci, bardzo często tak to jest nazywane, niechęci młodych Polaków do zakładania rodziny, to pojawia się oczywiście ta albo zarzut, albo obserwacja w zależności od tego, kto czym nasączy te, te, te informacje. Najczęściej tam się pojawia kontekst braku mieszkań, Albo na przykład zgubnego wpływu platform społecznościowych i takich wynalazków, na przykład jak portale randkowe typu Tinder. Mamy również, czego nie można lekceważyć, bardzo istotny kontekst kulturowy. Popkultura, cała cywilizacja, w której młodzi funkcjonują podobnie jak starsi, no, mówi głównie, posługuje się głównie pierwszą osobą liczby pojedynczej. Ja, ja, ja, ja, ja. I co państwo sądzą? Ja, ja, ja, ja, ja. Czy to jest powód? Czy to, że młodzi Polacy i Polki myślą o sobie więcej i częściej w liczbie pojedynczej? Czy może brak mieszkań? Portale randkowe albo popkultura? są przyczyną tego, że prawie połowa młodych Polek i Polaków żyje solo. Co państwo sądzą? Czekamy pod numerem telefonu 22 i trójek, adresem mailowym porozmawiajmy radio.pl i na trójkowym Facebooku. Połowa młodych Polek i Polaków wybiera życie solo. Czy to dojrzały wybór, czy ucieczka przed dojrzałością? Pytamy dziś w audycji: Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Dodzwoniła się do nas pani Martyna z Warszawy w tej sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wydaje mi się, że w tej dyskusji zapominamy przede wszystkim o jednym bardzo ważnym wątku, a mianowicie o różnicach światopoglądowych i związanych ze stylem życia. Mówi to jako 30-latka. Um, Mężczyźni w Polsce są dużo bardziej konserwatywni niż kobiety statystycznie, jakby mówię o tym statystyka, są też gorzej wykształceni i częściej żyją w mniejszych miejscowościach lub na wsiach. Kobiety mają po prostu problem ze znalezieniem partnerów, jako że mocno poszło do przodu i wykorzystały szanse edukacyjne yy, związane z karierą. Mają problem ze znalezieniem partnerów na swoim poziomie i to też jest niebagatelna rzecz, kiedy patrzę na, przykład na swoje koleżanki czy przyjaciółki, które właśnie są singielkami. I nie mają osób, z którymi mogą żyć tak samo, ewentualnie te osoby w jaki sposób je ograniczają? To też jest wyzwanie, o którym warto pamiętać. Bardzo dziękujemy za ten głos. Rzeczywiście e, potwierdzają te Pani intuicje e, najnowsze dane. Tutaj ta dysproporcja, szczególnie na wsi, jest widoczna. Z najnowszych danych KRUS wynika, że w ciągu ostatniej dekady liczba kobiet w wieku 16-49 lat ubezpieczonych w tej instytucji spadła o połowę. I to jest przyczyna również tego, że rolnik naprawdę musi szukać żony z wielkim. Trudem. Pan Dariusz z Jedliny Zdroju jest z nami i tak. ma coś do powiedzenia o problemach mieszkaniowych młodych ludzi. Czy tak? E, witam. E, chciałbym podważyć tezę, e, że problemem jest brak mieszkań, czy dostęp do mieszkań. E, uważam, że e, 20 bądź 30 lat temu dostęp do mieszkań był dramatycznie trudniejszy. E uzyskać mieszkanie, nawet z wieloletnich jednak jest taka a dawniej to było prawie niemożliwe, to z doświadczenia osobistego, tego, więc bardziej m, m, to żności finansowej, którą coraz większą mają młodzi ludzie i łatwiej im <tot> Och, niestety nie za dobrze się e, słyszymy z panem e, Dariuszem, ale rzeczywiście z kolei ta intuicja, którą pan przywołał o tym, e, że problemy mieszkaniowe są tutaj... E, być może nadmiernie podnoszone, no nie znajduje potwierdzenia w przynajmniej deklaracjach młodych ludzi. Rzeczywiście narzekają oni i one na to, że połowa dochodu rozporządzalnego to jest to, co musieli, musiałyby wydać, żeby wyprowadzić się od rodziców. Wobec czego ponad połowa osób w wieku 25-34 lata mieszka w Polsce z rodzicami. A z nami jest Pani Dominika z Gdańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z kolei taką mam myśl na temat właśnie tych związków i właściwie ich braku, że może naprawdę warto by było troszeczkę mniej krytycznie patrzeć na tych młodych ludzi. Ja jestem już trochę starsza rzeczywiście w małżeństwie z dziećmi, ale jak patrzę sobie jak oni żyją, Inaczej, bardziej patrzą rzeczywiście na siebie, U można powiedzieć, że patrzą na to swoje ja, ale troszeczkę im zazdroszczę właśnie tego myślenia o sobie, rozwoju, podróżowania, a to, czy ich decyzje, powiedzmy, rzeczywiście tak bardzo wpłyną na nasze życie w przyszłości, to pewnie się okaże dopiero za jakiś czas, więc... Ja bym chciała więcej może wyrozumiałości i takiej wrażliwości na młodszych ludzi. Bardzo, bardzo dziękujemy Pani Dominiko. My tutaj z pewnością nie planujemy nikogo krytykować za te wybory. Wiele wskazuje na to, że są one bardzo przemyślane, bardzo zdroworozsądkowe i wynikają właśnie z odpowiedzialności młodych ludzi za siebie i innych. Pan Mariusz Stucholi chciałby dodać coś do naszej dyskusji. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak tylko z punktu widzenia właśnie młodzieży 20 to 25-letni, tak mi bratanek przyszedł do głowy, e, ponieważ on e, tak twierdzi, jego to jest taki pogląd, że jemu to e, gry, gry internetowe zastępują jakoś mówi tą drugą połowę, tą dziewczynę e, i e, mówi on na to jakby nie ma czasu, to mu pochłania dużo czasu, dużo e, energii, nie wiem, zastępuje sobie to jakoś, ja pytałem właśnie go, czy ma jakąś koleżankę, już przyjaciółka w tym wieku, mówi, że mu to nie jest potrzebne że to go tak zaspokaja, a druga rzecz, no to właśnie ta sztuczna inteligencja też jest w to wmieszana, chyba, bo wszystko sobie można jakby samemu stworzyć, e, się to tak rozszerzyło, niby młodzież ma za tym iść, no ale to takie jest chyba, no nie wiem, no nie takie nasze, jak było to kiedyś, przy pomocy wierszów Mickiewicza nawet. A jeszcze co za tym idzie też chyba dostępność tych środków zastępczych, jak chodzi o, o seks też, o te zbliżenia, bo to też jest ważne. Jakoś, nie wiem, radzą sobie sami teraz wszyscy ludzie. Kiedyś to było takie i fajne, i romantyczne, a teraz wszystko pozbawione. Taka robotyka, o moim zdaniem, to się wkradła przez tą technikę, technologię. Czy Rzeczywiście technologia maja. jest podawana jako jedna z przyczyn postępującej samotności, czy samodzielności, użyjmy tego nieoceniającego słowa młodych. Tak zwana ekonomia samotności, która rozgościła się w domach na całym świecie, głównie po pandemii i która sprowadza się do tego, że już naprawdę większość naszych życiowych potrzeb możemy zaspokoić bez wychodzenia z domu. Ale tych przyczyn samotności czy samodzielności młodych dorosłych w Polsce jest znacznie więcej. I mówił mi o nich Marek Rabi z Tygodnika Powszechnego. Nie ma mowy o żadnej niechęci do zakładania rodziny. Nie ma mowy o żadnym permisywizmie, wręcz przeciwnie, ten obraz, który nam się złożył z tych puzli, to jest raczej obraz osób, które poszukują bliskości, poszukują relacji, poszukują szczęścia w tej relacji, ale zarazem podchodzą do tych relacji w sposób niezwykle dojrzały. Dojrzały do tego stopnia, że ta dojrzałość, a właściwie oczekiwanie, że ten związek, pierwszy związek, może być już tym związkiem na całe życie, w dużym stopniu również wpływa hamująco. To jest oczywiście też obawa przed oceną, obawa przed tym, czy się sprosta zadaniu, czy się sprosta oczekiwaniom, nierzadko bardzo wygórowanym partnera lub partnerki, ale w tym wszystkim nie ma niechęci, nie ma tego, o czym na przykład często w kontekście pokolenia Z się mówi, czyli Właśnie takiego hedonistycznego stosunku do życia, który miałby polegać na tym, że koncentruje się wyłącznie na samodoskonaleniu, na sobie i nie chce myśleć o przyszłości, nie chce myśleć o sobie w kategoriach my. Z rozmów, które odbyliśmy z moim kolegą współautorem, z rozmów, które odbyliśmy z ekspertami, którzy się tą tematyką zajmują od lat, widzimy obraz zgoła przeciwny. To jest wręcz pogoń za udanym życiem w relacji, ale nasączona bardzo dużymi oczekiwaniami co do jakości tej relacji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Skoro więc to nie lęk przed bliskością, ani nie hedonizm i dążenie do wygody, to co powstrzymuje młode osoby przed wiązaniem się w pary? Czekamy na Państwa głosy również pod adresem mailowym Porozmawiajmy małpapolski-radio.pl i na trójkowym Facebooku, a z nami jest pan Marek z Gdańska, który, jak usłyszałam, uważa, że my trochę wyręczamy młodych w najróżniejszych czynnościach i decyzjach. Rozmawialiśmy o tym niedawno w naszej audycji. I, I to jest przyczyna tej pogłębiającej się samotności i niechęci do włączenia się w pary? Jeżeli mogę, króciuteńko. Na pewno w źle wychowaliśmy młode pokolenie. Mówię też o sobie, więc nie, nie jest to przytyk w kierunku innych. Wyręczaliśmy z wielu rzeczy. Słaliśmy je w cudzysłowiu czerwone dywany. I w tej chwili, jeżeli młody człowiek ma się czegoś pozbawić, ma czegoś się niekoniecznie materialnej rzeczy, ale nawet sentymentalnej o, oddać to komuś innemu, on tego nie potrafi albo nie chce, nie chce. Bo jemu się wszystko należy. Świat się kręci wokół młodego człowieka. Ja powiem tylko na zakończenie jedną rzecz. Będąc lekarzem za swoją pierwszą pensję lekarską w latach 80, 80 Kupiłem wiertarkę celmoską. W tej chwili powiedzmy materialnie młodym ludziom się powodzi dużo lepiej, a chcą jeszcze więcej i jest to jakimś utrudnieniem, bo nie potrafią po prostu y, czekać na niektóre rzeczy. Brak cierpliwości. Brak cierpliwości to jest taki istotny fragment yy, życia młodych ludzi. Nie, oni potrzebują mieć wszystko od razu. Niestety nie wytłumaczyliśmy im, że to tak się w życiu nie odbywa. I miłość, i sympatia, życie rodzinne. Też wymaga cierpliwości i poświęceń dwóch stron. Cięć A dużą bardzo. cierpliwością wykazał się pan Bogdan z Dolnośląskiego, który czeka na swój głos i myśli, że to prawo w Polsce młodym nie sprzyja, by łączyć się w pary? Jestem już na antenie. Tak, prosimy. Po długim oczekiwaniu. Tak, bo powiem państwu, że młodzi łączą się w pewien sposób w pary, ale te pary nie są formalne wielokrotnie. A dlaczego? Ponieważ no prawo, gdzie my mamy związki partnerskie, które są nacechowane jak gdyby z cechą homoseksualizmu i tak dalej, i tak dalej. Nie, tego najbardziej potrzebują według mnie pary heteroseksualne. I dla mnie, powiedzmy, który przeszedłem, bo już mam córkę w takim wieku właśnie, która przeszła przez ten etap, no nie w Polsce, prawda, ale przez związki partnerskie do małżeństwa, prawda, no to ja, wydaje mi się, że to jest, no, clue tego zagadnienia. Związek partnerski jest tu i teraz do zawarcia, gdzie można już wspólnie gospodarować, wspólnie rozliczać się, wspólnie mieć już jakąś, jakąś bazę. Natomiast u nas po prostu oczekuje się, że młody człowiek od razu wskoczy w okowy małżeństwa z dużym weselem, z dużymi jakimiś historiami finansowymi i Pozwólmy młodym również na związki partnerów. Dziękuję wam. bardzo. Bardzo dziękujemy. My dziś mówimy o związkach wszelakich, wcale niekoniecznie małżeńskich, ale faktem jest, że zaledwie w ciągu dekady między 2011 a 2021 rokiem w Polsce ilość w związków nieformalnych wzrosła trzykrotnie. Pan Piotr z Łódzkiego czeka na swoją kolej. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dobre. Jesteśmy z żoną po ślubie już kilkanaście lat, mamy pięć dzieci i ja bym bardzo chciał się przychylić do słów eksperta, który wypowiadał się na temat tego, że młodzi pragną bliskości, ale pragną, żeby ta bliskość była taka... Jakby wyidealizowana, trochę idealna, to znaczy starają się, żeby to wszystko było takie bardzo jakby z żurnala, taka trochę Instagramowa rzeczywistość, tak? My z żoną, kiedy, się kiedy kiedy zaczęliśmy z domu chodzić, pobieraliśmy się jeszcze na studiach, nie mieliśmy nic, dążyliśmy do wszystkiego bardzo powoli, ale mieliśmy świadomość tego, że, że to jest praca, że, że jakby przed nami całe życie. Natomiast obserwuję coś takiego, w przypadku na przykład swojego nastolatka, że on już chciałby, nie wiem, nie wymyśli randki, na której będzie spacer i jakaś wystawa zdjęć gdzieś tania, tylko on, jak chce dziewczynę gdzieś zaprosić, to już musi być drogi wydatek. To samo wykończenia mieszkań, które też sobie gdzieś tam obserwuję. Ja, pierwsze mieszkanie, które mieliśmy, Wykańczałem samemu, pomalowany byle jak, położony do jak, wtedy to było dla nas niesamowite, ale e, robiłem to samemu, samemu kładłem panele, Teraz jak widzę na przykład y, młode małżeństwo, które pakuje się w kredycie do tego na wykończenie bierze sobie dolarza, który robi kuchnię za kilkadziesiąt tysięcy, to myślę, że kurde, no, nie tędy droga, także y, oni ja Czyli myślę, że oni to bardzo te wysokie są. oczekiwania, czy to te wysokie oczekiwania i dążenie do ideału, zarówno jeśli chodzi o partnera czy partnerkę, ale też ewentualne wspólne lokum. Czy pan Piotr z Katowic też tu upatruje źródło? problemu z samotnością młodych? Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry pani Redaktor. Ja upatruję to, ten problem no, głównie jednak w systemie prawnym oraz w tak zwanej ofercie. Dosyć dużo rozmawiam z młodymi mężczyznami, również ze starszymi, którym nieraz i pomagałem w jakichś tam związkowych problemach. No i widzę, że drogi mężczyzn i kobiet coraz bardziej się rozchodzą. Kobiety ambitne weszły na tradycyjną męską ścieżkę, a mężczyźni wcale nie mają najmniejszej ochoty wejść na ścieżkę większego zaangażowania w dom, pracę domową i opiekę nad malutkimi dziećmi. Raczej skupiają się na tym, że byliby dumni z trenowania tego potomstwa, jako już podrośniętych nastolatków, nauczą je tam pływać, jeździć na rowerze i, i, tym, podobnych, i tym podobne rzeczy. Więc tutaj te, te oczekiwania od związku są tak różne i coraz bardziej różne i ta Proponowana w mainstreamie zamiana ról, większe zaangażowanie mężczyzn jest dla nich po prostu nieatrakcyjne. A z punktu widzenia prawnego, jeżeli oni obserwują cały czas w mediach wyniki, statystyki, iż 40% małżeństw się rozpada, czy związków pewnie jeszcze więcej, a że większość tych pozwów rozwodowych wnoszą kobiety, im wyżej wykształcone i z większych miast, tym większy odsetek, a główną przyczyną jest różnica charakterów. No to teraz młody człowiek, już nie 20-letni czy 23-letni, ale już 30-35-letni, tacy zawierają e, związki małżeństwa, zakładają rodziny. No to zaczyna się poważnie zastanawiać, czy ta inwestycja ma sens. I yy, co on się w ogóle pakuje i co za to dostanie. Czy on będzie miał większy szacunek jako ojciec rodziny, czy będzie miał jakieś z tego profity? Na jakieś korzyści, no niestety tych korzyści i profitów nie widać. Dziękujemy Pani Piotrze. Pan Piotr trochę mówił w imieniu e, kobiet i tego, e, co kobiety e, myślą i czego oczekują. Może same kobiety by nam o tym powiedziały. 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy małopolskie Radio.pl. Czekamy na głosy pań i panów na równi, a z nami jest Pan Wojciech Strze Strzewa. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. No i, i trochę się nie, i lubię, e, nie zgodzić z tym, co tutaj mówią moi przedmówcy. Czym konkretnie? Nie i przedmówcy nie. Generalnie z tym, że krytykują młodzież. Ja mam e, do czynienia z młodymi ludźmi, mam dzieci w wieku 25-27 lat. Są to świetni, rozsądni ludzie, wchodzą e, w związki e, z, e, z drugą osobą świadomie, świadomie na te związki pracują, ale co jest. E, najważniejsze. Ja z nimi o tym rozmawiam. Co mi się w życiu nie udało? Dlaczego mi się nie udało? Pokazuję im na przykłady. Ja, ja zawsze mówię, nie musisz żyć tak, jak ja chciałem, tylko jak ja chcę, tylko w razie czego ja ci prostu o sobie mówię. Mówię o swoich błędach, żebyś ty zastanowił się, jak ty chcesz żyć. I właśnie na tym to polega, że my cały czas narzekamy na młodych, a to w końcu to my kreujemy ich życie, to my ich wychowujemy, to my im dajemy przykłady. A później na nich narzekamy. Słe przykłady im dajemy. Ja jestem dumny z moich dzieci, z ich e, przyjaciół, kolegów, koleżanek, bo wchodzą świadomie, pięknie w to życie, planują rodziny, gratulujemy, planują dzieci. Gratulujemy i dziękujemy za ten głos. A może wypada pogodzić się z faktem, że przechył w stronę świata singli to urealnienie ludzkich potrzeb po stuleciach rządów Małżeńskiego Konwenansu, piszą Marek Rabi i Przemysław, i Przemysław Wilczyński w okładkowym tekście Nowego Tygodnika. Powszechnego, co Państwo na to, 22 i 7 trójek, słyszymy się za chwilę. Szanowna pani redaktor, mam 52 lata, jestem bardzo dobrze wykształcony i do 30 mieszkałem z rodzicami. Nie widzę w tym niczego złego. To nie koliduje w żadnym stopniu ze związkami. Myślę również, że ten pęd do samodoskonalenia związany jest z panującą manierą oceniania drugiego człowieka. Naciskiem na zyski, efekty i kwantyfikowanie wszystkich aspektów życia. To wina nas wszystkich, którzy się na to zgadzamy. To smutne, napisał pan Krzysztof z Warszawy, a przy naszym telefonie czeka już po Pan Jan z Rezawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Słuchamy Panie Janie. Czy my jesteśmy winni odnośnie do ostatniego słowa? Ch, może tak lub nie. E, przewrotnie powiem. Moja myśl jest taka. Mam dwie córy nastolatki i widzę, jakie one mają sposób podejścia do życia. E, życie Obecne, rodzinne, jest deprecjonowane. Jest to coś niemodnego, niefajnego. Nie można z tego sprzedać w, w szybkim TikToku 15-sekundowym. Lans, celebrystwo i blicht. Poza to tym, bardzo pewna, smutna wizja. Bardzo, Panie smutna, ale lansowana od bardzo długiego czasu przez pewną niebieską telewizję. Mamy filmy typu single: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i mnożniki. Um, pokazanie wzorca nowego, wzorca po nowemu rodziny to jest coś pasek cringe, to nie jest coś dobrego, co można sprzedać to się nie reklamuje, to nie ma w tym fanu, nie ma w tym zabawy a obowiązek, który jest przyjemnością wychodzi z dojrzałości emocjonalnej, która następuje dużo później. A co pan Jacek z Zachodniopomorskiego, który mówi, że jest singlem? Na te słowa pana Jana z Rzezawy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie. E, moje obserwacje są takie, że obserwując dzieci znajomych, bo ja własnych nie mam, ale ostatnio obserwując dzieci właśnie kolegi, które swoje dzieci zawiera chyba... Każdy, każdy koniec świata i są, można powiedzieć, że wręcz rozpieszczone. I teraz zadałem ostatnie pytanie córce tego, tego kolegi, takiej na stolarce, czym przyszły kandydat chłopak będzie mógł się zaimponować. Jak to jest wszystko, znaczy wszędzie byłaś, wszystko widziałaś, ale wszystko masz, to co możesz zam zamawiać, no to czymś? Tu uśmiechnęła i, i po prostu to jest e, a poza tym wynika chyba też z takiej Um, Czyli, masz, że niczym nie ma niczego takiego, co było no, no, by w stanie no, no, no, no, no, chyba w przyszłości. No, nie wiem, może jakiś super drogi samochód, tylko to jest pytanie, na, jak, na jaki długi okres czasu, tak? E, ta, ta, ta, No, bo gdzieś pojedą na wycieczkę, no jest entuzjazm przez chwilę, jakieś tam nie wiem, podniecenie, że gdzieś byłem i, i, i coś widziałem. A, a tak na dłuższą metę, ja tego po prostu nie, nie widzę. A Instagramy, Facebook i inne rzeczy. Czyli Te znów lubiąc. wracamy do problemu z nowymi technologiami i e, mediami społecznościowymi. Pani Kamila z Katowic dołącza do naszej rozmowy. Doczekałam się kobiecego głosu. Dzień dobry, bardzo się cieszę. Dzień dobry, Dzień dobry bardzo mi miło. Um, ja mam taki, nie zgodzę się z przedmówcami. E, sama jestem myślę, że relatywnie młodą matką trójki dzieci, i, y, bardzo lubię patrzeć jakby na człowieka z perspektywy jednak natury i myślę, że my jesteśmy stworzeni do związków i nie możemy jakby temu zaprzeczyć w żaden sposób y, i ostatecznie jakby każdy myślę, że się o tym przekona, może nie każdy, bo nie generalizujmy, ale zdecydowana większość, natomiast ja myślę, że żyjemy przede wszystkim w, w czasach, gdzie kult jednostki jest y, potężny, Mów mamy stawiać na samorealizację, mamy stawiać właśnie na podróżowanie, mamy stawiać na rozwój a często gęsto jakby łączenie się w związki, e, znaczy często zakłada kompromis, w sensie związek jest siłą kompromisu i teraz trzeba się liczyć z odmiennym zdaniem, trzeba się liczyć z odmiennym punktem patrzenia często e, i to jest nam nie po drodze I, i, i nie chcę tu nikogo obrażać, bo znam e, mój mąż, ma młodsze rodzeństwo i wiem jak ciężko im jest znaleźć, bardzo by chcieli znaleźć partnerów, ale jakby nie potrafią tego zrobić, więc nie można generalizować. Natomiast wydaje mi się, że jakby wina winą jest też to, że my upraszczamy świat. Ma być łatwo, ma być miło, ma być przyjemnie. Związek nie jest często miły, nie jest przyjemny. W sensie jakby nawet dobry związek, ale po prostu to jest dwoje ludzi, którzy są inni i to jest ciężka praca, jeżeli chce się być razem i trzeba znosić różnego rodzaju sytuacje, ale po prostu zastanowić się, czy my chcemy z tą osobą być, czy my chcemy dla niej walczyć i się też nierzadko męczyć. Po prostu idealizujemy, że to jest spacer po łące, a często on nim nie jest. Natomiast to, że my potrzebujemy drugiego człowieka do życia, bliskiego, to myślę, że to jest um, oczywiste. I kiedyś moja przyjaciółka się mnie spytała, mamy takie duże grony i się mnie spytała, która z moich przyjaciółek jest mi najbliższa. Ja ostatecznie powiedziałam bez wahania, że to jest mój mąż. Dlatego, że mimo wszelkich trudności, które mamy na drodze, no to my jesteśmy stworzeni do życia, stworzeni do życia jednak z osobą płci przeciwnej i takie jest moje zdanie. Bardzo dziękuję. No Niektórzy są stworzeni do życia z osobą tej samej płci, ale nie o tym dziś rozmawiamy. Rzeczywiście rozmawiają państwo o tym też z nami, że to wysokie oczekiwania siebie nawzajem młody Młodych Polek i Polaków y, są przyczyną tego stanu rzeczy, w którym ponad połowa, a właściwie gdzie nie, gdzie ponad połowa, średnio, prawie połowa młodych dorosłych w dzisiejszej Polsce żyje solo. Czy rzeczywiście to zbyt wysokie oczekiwania wobec siebie nawzajem są tego przyczyną? Zapytałam współautora tekstu na ten temat w Nowym Tygodniku Powszechnym, Marka Rabija. Oczywiście jest też cała sfera oczekiwań, powiedziałbym, czysto pragmatycznych, codziennych. Nasza rozmówczyni, 25-letnia dziewczyna z Warszawy, mówi nam to bezpośrednio, że ona stawia przyszłym partnerom bardzo wysokie wymagania. Woli być sama niż być z kimś, kto będzie mieścił się w jej oczekiwaniach tam w 50, 60 czy 70 procentach. Jednym z takich oczekiwań jest bez wątpienia życiowa samodzielność rozumiana w ten sposób, że się ma własne mieszkanie, czy może nie tyle własne mieszkanie rozumiane jako tytuł akt własności, tylko jakaś przestrzeń, kawałek, kawałek świata, który ma się wyłącznie dla siebie, nie żyje się z rodzicami. A przypominam, że to gniazdowanie w Polsce to jest w tej chwili. Zjawisko powszechne wśród młodych ludzi. Jesteśmy w czołówce krajów europejskich pod względem odsetka młodych ludzi, którzy nadal mieszkają z rodzicami. I to jest problem, który profesor Szlendak, z którym rozmawialiśmy, opisał za pomocą takiej, takiego porównania odniesienia do, do jest ulubionej kreskówki, gdzie główni bohaterowie mówią, że dorosłość polega na tym, że się trzeba przesiąść z tylnego siedzenia na przednie siedzenie. I to ważnym elementem tej historii, często lekceważonym, jest edukacja. Proszę zwrócić uwagę, że czas przeciętny czas trwania kształcenia w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat wydłużył się z 14, jeśli dobrze pamiętam, do 22 lat. Czy tu się zgadzamy? Ta ścieżka edukacyjna, bardzo odmienna, jak się okazuje, dla młodych kobiet i młodych mężczyzn, też jest uważana za jedną z kluczowych przyczyn tego, że młodzi Polacy i Polki często się po prostu mijają. Pan Piotr z Wielkopolski dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Słuchamy, słuchamy. Słysiany? Z czym pan do nas dzwoni? Z własnym doświadczeniem, czy doświadczeniem swoich dzieci? Jestem już człowiekiem wiekowym. <grym> no, nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał tego słuchać, co chcę powiedzieć. No, bo my, ja koleśle, słucham uważnie. Wspieliśmy się na bardzo wysoki poziom teorii, a moim zdaniem to wszystko jest dużo bardziej proste. Myślę, że ogromna doza egoizmu w tym tkwi i Pierwsze to jest uczucie, a potem i cała reszta, a wydaje nam się, że nie, jest i tak loterią. I w życiu bywają sytuacje, kiedy my po prostu jesteśmy zweryfikowani, czy ten ktoś, kto był wyborem mojego życia, był przy mnie w najtrudniejszych momentach. I okazuje się, że nie zawsze. Że, że Często jest tak, że ta prawdziwa twarz yy, uwidaczniana jest. Yy. Ale tego nie wiemy, kiedy jesteśmy na początku to. związku. Jednocześnie być może słusznie boją się yy, młodzi Polacy i Polki yy, tego, że ten związek wcale nie musi być gwarancją szczęścia na zawsze. To prawda, ale jesteśmy, że tak powiem, yy, czołówką, yy, jeśli chodzi o rozwój... Yy jakby to powiedzieć, um, jesteśmy ssakami i, i jesteśmy homo sapiens. I, i, i potrzebujemy i, się nawzajem, o czym też już trochę mówiliśmy, że to nie brak tych potrzeb, ale inne czynniki wydają się być tymi najważniejszymi i najbardziej decydującymi o tym stanie rzeczy. pan Maciej z Nowego Targu dołącza do naszej rozmowy z jaką myślą? Tak, bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do tej burzliwej dyskusji, ale słuchając wszelkie e, rozmowy, wszystkie, wszystkie opinie na ten temat, uważam, że troszkę chcemy implementować własne zdanie w kogoś, kogoś życie. A tak naprawdę, jakie mamy prawo do oceniania tego, czy ktoś chce zostać singlem, czy ktoś chce zbudować rodzinę, a jak tak, to z jaką ilością dzieci, czy ktoś jest e, homoseksualny, heteroseksualny. Jeżeli to nie wchodzi w, nasze, e, prywatne, w naszą prywatną przestrzeń, to zadajmy sobie pytanie, jak ja mam prawo do oceniania tego, e, jaki kto wybór podejmuje. Ja myślę, że słowo problem troszkę jest to nadużywane. Bo problemem nie jest gniazdowanie, tylko by trzeba było się zastanowić, czy dla tej osoby, która gniazduje, to jest problem. E, wiele rozwodów, które są, czy to jest problem? No może nie, może to jest słuszny wybór, że ktoś podjął decyzję, zaryzykował, spróbował ale sytuacja rozwinęła się w taki sposób, że podjął kolejną decyzję, która ma polepszyć jego stan e, życia, stan emocjonalny. Więc myślę, że e, ja bym bardziej w tym kierunku uderzał, że szanujmy innych decyzje i nie próbujmy jakby... Naszego, naszego stylu życia wdrożyć do, do, do, do innych, po prostu do naszych bliskich. Bardzo dziękuję Panie Macieju, a Państwa odsyłam do odsłuchania na stronie podcastów Polskiego Radia, wczorajszego klubu Trójki, gdzie rozmawiałam z moimi gośćmi akurat właśnie o rodzinach patchworkowych i o tym, że czasem rozstanie i zbudowanie nowej rodziny jest wyjściem wcale nie takim najgorszym. Pani Teresa z Wrocławia dołącza do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że mogę się tutaj dołączyć do tej dyskusji, dlatego, że bardzo dużo mężczyzn dzwoni, a mało słychać kobiecych głosów. Co zatem kobiecy ja, głos wnosi tak, do naszej rozmowy? Ja chciałam powiedzieć, że moim zdaniem bardzo ważna jest rola, jaką kobieta w obecnych czasach przypisuje sobie i chce tą rolę mieć. Prawda? Czyli w związkach e, chcę mieć też partnera, partnera koło siebie, a nie dawny model mężczyzny, który o wszystkim decyduje i który właśnie wskazuje jakie jest zadanie, czy w domu, czy w partnerstwie. W związku z tym jest coraz trudniej znaleźć kogoś takiego, już przedtem któraś z pań na ten temat mówiła, żeby ten partner zaakceptował tą niezależność, tak, własne poczucie wartości kobiety, to, że ona tak samo chce się rozwijać zawodowo, że e, chce dzielić swoje zadania w domu, jeżeli chodzi o o wychowanie dzieci i to powoduje właśnie, że kobiety bardzo e, ostrożnie podchodzą do e, związków i do partnerstwa. I mi się wydaje, że w obecnej sytuacji, w obecnym świecie, mężczyzna powoli musi zaakceptować to, że kobieta jest jego partnerką i że zadania w tym partnerstwie trzeba dobrze dzielić, wspierać się, akceptować. Czasami ta kobieta jest tą głową, a mężczyzna jest tą szyją, którą ją kręci albo odwrotnie. Więc to jest moje zdanie. Rzeczywiście już idziemy. chyba najwyższa pora tak, zaakceptować tak. ten stan rzeczy po ponad 100 latach od równouprawnienia, przynajmniej w Polsce. Pani Anna z Rzeszowa dołącza do naszej rozmowy w Równując powoli e, tę proporcję głosów e, damskich i męskich w dzisiejszej audycji. Dzień dobry pani Anno. Dzień dobry, dzień dobry. Z zadziwieniem wysłuchałam mojej poprzedniczki, ponieważ brzmiało to tak jak wówczas, kiedy ja e, stawałam się młodą żoną bez mała 50 lat temu, ale nie o tym chciałam mówić. Dlatego ogromne ogromne zadziwienie moje wywołało to. Ale to że usłyszałam. tak niewiele się zmieniło przez to półwiecze? Dlaczego to Panią tak, zadziwiła? Tak, mhm. tak, właśnie, że tak niewiele. Bo... E, że musi zaakceptować, że musi partner i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było tematem, kiedy był rok 78, 9 Natomiast jak się on czymś zupełnie innym. Niestety media społecznościowe, które zostały wskazane jako przeszkoda do wspólnych prywatek, wspólnego spędzania wieczoru w gronie mieszanym przez jednego z moich młodych znajomych. Mam takich młodych znajomych, 17, 18, 16 lat i na pytanie, Sylwester, tak, świetny był, byliśmy na prywatce. No to jak ile było Was? No pięciu. Jak to pięciu? A dziewczyny? E, nie, nie, nie, nie. Dziewczyny nie. No, myśmy się świetnie bawili, planszówki, troszkę rozrabialiśmy. A dziewczyny? One siedzą cały czas w mediach społecznościowych, a jak coś się dzieje, to nagrywają, zaraz to publikują. Ja nie będę ryzykował. Pani da spokój. Pani Monika z Garwolina, dosłownie z ostatnimi, przedostatnimi zdaniami w naszej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się dołączyć, bo zapłonęłam. Jak usłyszałam wypowiedź pana doktora i drugiego pana występującego po nim, kompletnie się z nim nie zgadzam. Tego się aż przykro słuchałam. A z czym konkretnie? To, to, że młodzi są roszczeniowi, wszystko by chcieli teraz jeszcze tam jeden pan się wypowiadał, że on nie miał kuchni, a ktoś sobie robi kuchnię ustalarza. stolarza. No nie no, bo na pewno ktoś chce wracać z pracy z dziećmi i nie mieć kuchni albo gotować na kuchence gazowej, na jakieś prowizorce. No ale nie do tego zmierzam. Chciałam się ich zapytać ogólnie, aby sobie przemyśleli, jak wy wychowaliście swoje dzieci, swoje wnuki, że one nie chcą zakładać rodzin. Bo się da im się powanny przykład. Pokażę, że rodzina to mega wartość. Że fajnie mieć taką swoją watachę, wspierać się, że, że wnuki to jest coś fantastycznego, że będziecie pomocni, że co się nie wydarzy, że mogą liczyć na Waszą pomoc. A jeśli tego nie było, tylko ściągła krytyka, bo są tacy, bo są tacy, bo chcą tego, bo chcą tamtego. To to, no to... nie zachęca, Pani zdaniem. Pan Krzysztof Złodzi myśli podobnie? Dzień dobry. Troszeczkę też tak myślę jak ta pani. Bardzo mi miło słyszeć taki głos w dyskusji. Ja chciałbym natomiast odnieść się do wypowiedzi jednego z panów, który miał dwie córki i narzekał, że one ciągle siedzą na TikToku i że to jest pokolenie przegrane już właściwie. Ja proszę państwa jestem z moją żoną od 35 lat. Mój syn lat 20 otrzymał Dobre wychowanie w domu. Po prostu. Dobre wzorce. On myśli o tym, żeby założyć rodzinę. E, chociaż nie wiadomo, czy będzie to e, związek partnerski, czy będzie to e, z, e, tradycyjna formuła małżeństwa. E, I nie dlatego, że jest homoseksualny, bo nie jest, ale to dlatego właśnie, że tak po prostu jest w tych czasach, tak jest wygodniej. Ehm, I chciałbym powiedzieć, że e, z tym e, wychowywaniem to jest trochę tak, że e, ludzie w tej chwili hodują dzieci, e, puszczają je samopas i one chodzą po tej łące i dziobią. E, no to jesteśmy, później mamy to, co mamy. Zbieramy te plony. A czy było inaczej? Jeszcze, to już e, na inną prawda? rozmowę i ostatnie jest... zdanie od pani Joanny z Bielska-Białej, która też o TikToku coś chciała dodać. Dzień dobry, dzień dobry. To Króciutko już myślać, prosimy, tak? tak? nie TikTok, ale, ale jedna rzecz. Obserwuję mężczyzn z pokolenia X i mam wrażenie, że większość z nich chce być cały czas obsługiwanymi. No a kto na to patrzy? Patrzą na to ich córki, tak? No i, i pytanie, oczywiście synowie też, ale pytanie, czy córki chcą dalej żyć w tym samym modelu. Bardzo pięknie powiedziała pani z Wrocławia, która mówiła o tym, że trzeba do, do, dorosnąć do partnerstwa. To jest chyba klucz tej całej sprawy. No, są jeszcze inne problemy, ale to jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo dziękuję Dziękujemy i pani Joannie z bielska i wszystkim państwu, bo znów rozdzwoniły się dzisiaj telefony, żeby odpowiadać wspólnie i zastanawiać się, czy młodzi dorośli w Polsce naprawdę nie chcą się wiązać, czy to raczej świat. Urządził im życie tak, że relacja stała się luksusem. Było wspaniale się z Państwem spotkać i Państwa odsłuchać. Anna Kowalczyk, Hanna Dłęgowska, Michał Daniluk, Piotr Łodej. My się z Państwem dziś żegnamy, a w poniedziałek o tej samej porze usłyszy się z Państwem Krzysztof Łoniewski. Dobrego dnia.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 true love can't be No true love can't społeczne.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 Ogłoszenie społeczne Zapraszamy do reklamy Panie Paskalu, mm? ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Boże, no! Czemuż zamek opustoszał? Dwór cały w brikomarsze rabatuje. Masz to brikom! Teraz w brikomarsze. Nawóz do trawników szybki efekt Florowid 137, a panel ogrodzeniowy 153 cm 34,99 brikomarsze. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy.